You're doing a first rate w 66. odcinku filmów zimowych zastanowimy się nad seksualnością młodej kobiety, która wyjechała do Norwegii na Alaskę, całkowicie samotna, a zaczniemy od czegoś lżejszego, od szarady. Dowiemy się czym jest szarada i jak to przekłada się na film z Audrey Hepburn i Karen Grantem. A na koniec odrobina muzyki. Na czas oczekiwania na kolejny odcinek z cyklu filmy zimowe, bo ten będzie ostatnim w sezonie 2022 na 2023. Zaczynamy. Hmm. As you can see, she was in serious trouble, but she still found time to enjoy herself. Mrs. Lampert, any morning now you could wake up dead. Of course, she never had as much fun as her husband. Now he knew how to relax. Zaczynamy od filmu Szarada z 1963 roku w reżyserii Stanleya Donena, który zasłynął deszczowej piosenki i wcześniejszego filmu z Audrey Hepburn Funny Face. Sama Szarada była nominowana do Oscara za muzykę, którą tutaj napisał Henry Mancini, znany z Różowej Pantery, świetny jazzowy soundtrack, gdzie po jednym obejrzeniu mnie nie zapadła żadna melodia w głowie, ale ta jazzowa muzyka idealnie pasuje do czołówki w stylu Saula Bassa, a może to nawet Saul Bass zrobił tę czołówkę, i do klimatu. Do klimatu lekkiego filmu akcji, gdzie głównymi bohaterami jest mężczyzna i kobieta, e, którzy są zamieszani w jakąś intrygę. Intrygę, gdzie na pierwszym miejscu są duże pieniądze. E, zamordowany bądź zaginiony mąż Audrey Hepburn i tajemniczy mężczyzna przystojny Cary Grant, który jednocześnie próbuje zjednać sobie naszą główną bohaterkę. Coś pomiędzy nimi iskrzy, a w tle intryga kryminalna rozwiązuje się i w tę intrygę zamieszane są władze. Wywiad CIO, to znaczy CIA, bo CIO to przejęzyczenie Audrey, która jest trochę nierozgarniętą dziewczyną, chociaż z drugiej strony mającą łeb na karku. A to nierozgarnięcie wynika z kąśliwych dialogów, jakie tutaj są napisane. Nasi bohaterowie rozmawiają ze sobą w sposób właśnie kąśliwy, dogryzają sobie i przez to wyrażają sympatię. Te dialogi pochodzą rodem z filmu Scrubal Comedy gdzie jest dużo gadaniny dużo e, słownych utarczek, e, ale tutaj czujemy sympatię głównych bohaterów do siebie pomimo, że e, Cary Grant kłamie Audrey Hepburn ukrywa coś i do samego końca nie będziemy wiedzieli co to jest i kto jest kim bo teraz, zanim przejdziemy do sceny zimowej w tym filmie, rozpatrzmy tytuł, rozwikłajmy, czym jest szarada. Przypomnijmy sobie właściwie, czym jest ten literacki gatunek, który w obecnych czasach jest zapomniany. I właśnie miałem pomysł na to, jak zacząć tę audycję, że tam miało być, że w dzisiejszych czasach zobaczymy, jak to było... Jeszcze raz w dzisiejszym odcinku, yy, z, dzisiejszy odcinek będzie pretekstem do tego, abyśmy zastanowili się nad seksualnością pewnej dziewczyny, która wyjechała do Norwegii samotna i porównali, jak działały media w 1904 roku i dzisiaj. Yy, taki prowokacyjny wstęp, yy, zaskakujący, bo właśnie. Aby zrozumieć, czym jest szarada, szperałem w internecie, bo szczerze mówiąc, oglądając ten film, wiedziałem właśnie, że szarada to jest coś, ale jakaś taka krzyżówka, coś taka zagadka, drukowana kiedyś w gazetach. I oglądając ten film, tak do końca nie wiedziałem właściwie, co, o jaką szaradę tutaj chodzi, bo tak podświadomie tłumaczyłem sobie, że ta szarada. To jest pewnego rodzaju. No to, to się też może karzyć do y, ruchów na szachownicy. Nie szarada, tylko jest. Jest roszada w szachach, czyli specyficzny ruch w szachach, gdzie mamy król i jedną zwierz, którzy się wymieniają. To jest roszada i szarada. Więc początkowo ja miałem wrażenie, że to jest właśnie y, o skomplikowanym ruchu jakichś pionków na szachownicy i to moje koślawe skojarzenie ma też odzwierciedlenie w tym filmie, chociaż jest to no strzał kulą w płot w mojej interpretacji, dlatego, że mamy tutaj dwóch głównych bohaterów męskiej i żeńskiej i trzech, czterech antybohaterów, czarnych bohaterów, trochę rodem z Jamesa Bonda, bo ten film to jest taki trochę James Bond Bardziej dla intelektualistów troszkę, ale jest to cały czas lekki film komediowy, akcji, przygodowy. I tych głównych negatywnych bohaterów mamy aż trzech. Ci trzej bohaterowie gonią głównych, naszych naszą parkę i próbują nie tyle co wykraść im pieniądze, nie tyle co ich zabić, ale próbują ich wymanewrować w taki sposób, aby dojść do tego, gdzie podziały się pieniądze ukryte przez zaginionego męża Audrey Hepburn. I ten mąż, widzimy, że w pierwszym scenie wypada z pociągu, więc nie żyje, jest trupem. Nie możemy się od niego dowiedzieć. Sami musimy dojść, gdzie pieniądze są ukryte. I ta roszada, przepraszam, szarada, to teraz nam się tutaj sprawdzi, jak rozkminimy, czym jest szarada właśnie. Ukryte pieniądze w tym filmie nawiązują do ukrytego wyrazu w szaradzie, bo czymże jest szarada? Otóż yy, słownikowo z języka polskiego to jest zagadka zwykle rymowana, w której należy odgadnąć wyraz wielozgłoskowy. Lub wyrażenie, zdanie kilku wyrazowe, przez określenie znaczenia poszczególnych zgłosek, będących najczęściej samodzielnymi wyrazami. Były to projekty szarat i krzyżówek, które układał całe życie i przesyłał do prasy noce, przykład dobra, nieważne. Rozwiązują sobie szarady, rebusy, szachowe zadania, prus, lalka. słowa pani robią na mnie wyrażenie szarat, logogryfów lub rebusów. W języku. wydaje mi się, że w języku potocznym podoczny, bardziej utkwiło nam słowo rebusy. Słowo szarada jest całkowicie zapomniane. Znaczy, sz szarada jest słowem znanym, ale samo szaradowanie, pisanie szarad i rozwiązywanie szarad, już mam wrażenie, całkowicie jest zapomniane. No, widzę w gazetach, w kioskach, że krzyżówki. Cały czas są wydawane. I ta krzyżówka, wiemy, że to jest kratka, tutaj jest na przykład inaczej koń, poszkapa szkapa, pisujesz pionowo, poziomo i y, poszczególne cyferki mają ci dać jakieś hasło. Y, szarada z samego opisu, który tutaj jest, do końca ja nie wiem, czy wy rozumiecie, co to jest, bo ja po tym y, definicji nie wiedziałem nadal czym jest szarada i nie przypominałem sobie no, jakiś rodzaj wiersza więc zacząłem szukać i szperać dalej i znalazłem przykład szarady z 1904 roku ja wam przeczytam tę szaradę nie będziecie jej w stanie rozwiązać moim zdaniem w internecie hula zdjęć, czy hula to może za dużo powiedziane, tak jakby wszyscy się tymi szaradami ekscytowali, ale to jest dosyć popularne zdjęcie, jeżeli wpis wpiszecie szarada i czym jest szarada. Szarada. E Pszczyna, otóż w Pszczynie jest Muzeum Prasy i mm, e jest tam taka szarada. Nazywa tytuł szarady po prostu szarada. Teraz ja wam przeczytam, to jest pisane jakby wierszem. Pierwszy zwrotny jest stworzenie. W muzyce też ma znaczenie. W pierwszym razie złośnik skryty, w drugim rzewny gdy użyty. Drugi wprost śpiewami słynął, lecz w przeszłości już zaginął. Tenże zwrotny pośród ludzi, jeśli tęgi postrach budzi. Cały zaś po wszystkie kraje wciąż zabiera i oddaje. Wiersz. To się czyta wierszem. To jest napisane wierszem. To się rymuje. To ma strukturę wiersza. Ale to jest zagadką i to skrywa rozwiązanie. My musimy poszukiwać jednego e, słowa. Co? Ja mam... O co tutaj w ogóle chodzi? Nadal nie wiem, na czym polega szarada. Więc zacząłem szukać rozwiązania tej szarady. Może ktoś już to rozwiązał. Wszak zagłupi jestem po prostu. No, ja myślę, że to jest jakaś matematyka. Ktoś rozwiązał tę szaradę. Ja się zastanawiam, czy dopiero po stu latach rozwiązał ktoś tę szaradę. Nie no, 99 lat. Niecałe, 98. Na Reddicie jest e, sprzed dwóch lat rozwiązanie tej szarady i to jest w punkt, moim zdaniem, poprawne rozwiązanie tej szarady. E, I dopiero, kiedy ja zobaczyłem rozwiązanie krok po kroku, to zrozumiałem, czym ma być szarada i jaka jest struktura na czym to polega. żebyście abyście wy to je zrozumieli i abym ja miał pewność, żebyście moi słuchacze to mieli wyłożone jak kawa na ławę, to ja wam przeczytam teraz pokrótce rozwiązanie. Nie pokrótce, tylko po wersie. Wers po wersie. Tutaj chodzi o to, że w każdym wersie ukryte jest słowo, nawet nie słowo, ale cząstka, sylaba, która jednocześnie jest słowem. I to słowo która jest jednocześnie sylabą i słowem, będzie cząstką do całościowego rozwiązania. A więc bierzemy pierwszy wers i zastanawiamy się, czym jest stworzenie. Ponieważ już w pierwszym wersie wiemy, pierwszy zwrotny jest stworzenie. Czyli pierwszy wyraz, czy pierwszy zwrotny jest stworzenie. Czyli szukamy jakiegoś stworzenia. Myślimy ale nie możemy tego szukać w oderwaniu od całości wiersza. To jest, to jest tak cholernie trudne, że właśnie jak ja zobaczyłem to rozwiązanie, to potem będzie dygresja na temat współczesnych czasów i Instagrama, że dzisiaj nie ma szans, żeby ktokolwiek, przeglądając z Instagrama, czytając taką szeradę, nawet jeżeli moglibyśmy to przełożyć na formę wizualną, zagadki wizualnej, Rebusu wizualnego, gdzie ktoś miałby się wpatrywać przez 10 minut w zdjęcie i szukać ukrytego znaczenia, tak jak kiedyś było Where is Wally? Takie zagadki. Czy to były szarady? Wizualne szarady? Nie wiem. Tak grybam, myślę głośno. Dlatego, że z rozwiązanie tej szarady to ja sobie wyobrażam właśnie człowieka, który ma czas, siada, rozmyśla, analizuje, zastanawia się, chodzi z tym wierszem, nawet ucząc się go na pamięć, no to jest sztuka napisać taką szaradę. Ponieważ pierwszy zwrotny jest stworzenie. I teraz jakie to stworzenie? Jeżeli coś w szaradach jest zwrotne, to znaczy, że to szło, słowo w końcowym rozwiązaniu może być użyte w SPAK. Szarada dzieli się na dwie części. Ale chodzi nie o wyrazy, a o sylaby. Pierwsze cztery wersy odnoszą się do pierwszej sylaby. Pierwsze cztery wersy. Więc... W muzyce też ma znaczenie. To stworzenie. To jest coś, co jest i stworzeniem, i co ma znaczenie w muzyce. W pierwszym razie złośnik skryty. Złośnik skryty. Skryty złośnik. To stworzenie jest złośnikiem. Opcjonalnie można to czytać jako pierwszy wyraz. Raz. I teraz dalej. W drugim żewny. Gdy Użyty. W drugim żewny, gdy użyty. I co to jest? Akord molowy. Molowy. W drugim złośnik skryty. Molowy. Mol. Słowo mol skryte jest w słowie, czy zwrocie, akordzie molowym. Akord molowy, w przeciwieństwie do durowych, jest żewny, smutny. Durowe akordy to akordy wesołe. Już nie będę wstawał po gitary i prezentował. Więc pierwsze założenie, że rozwiązanie pierwszego wersu to jest mol. Ale jako, że jest to wspak, może być czytane, czyli jest zwrotne, to mol być może w końcowym rozwiązaniu posłuży nam jako lom. Przechodzimy do drugiej części zagadki. Śpiewami słynął Bart. Drugi wprost, czyli wprost śpiewami słynął Bart, lecz zaginął. Dalej Bart, raczej już o nich się nie słyszy. Słowo zwrotne, więc Bart. Drab. I tu moim zdaniem zagadka rozjechała się logicznie, choć znaczeniowo drab jak najbardziej pasuje. Problem tylko z układem wersów, bo teraz powinniśmy znowu wrócić do barda. To, czy cytuję wam komentarz Onionel, która chyba rozwiązała to za zadanie. Bard. I teraz to drugie słowo to jest bard, według tutaj rozwiązającego. Czyli e, w przeszłości już zaginął, śpiewami mi słynął, ten de, tenże zwrotny pośród ludzi, zwrotny, czyli ten bard pośród ludzi to jest drap, jeżeli tęgi budzi postrach, tak? Bart śpiewał mi zasłynął Bart, ale jeśli jest tęgi, to budzi postrach wśród ludzi, czyli drap. O, szedłem ulicą i dwóch drabów mnie złapało. Zaś cały po wszystkie kraje wciąż zabiera i oddaje. Bart odwrócony to jest drap, więc wiemy, że to jest ten Bart. Zaś po wszystkie kraje zabiera. I oddaje. Co wciąż zabiera i oddaje. I teraz musimy się zastanawiać, jakie słowo jest oznaczen oznaczeniem czegoś, co zabiera i oddaje w użyciu tych dwóch słów, czyli mo mola i barda, bądź odwróconego. I teraz pamiętamy o zwrotności, że mol plus bard to jest lombard. I faktycznie zabiera i oddaje jako instytucja znany jest wszędzie. Po wszystkie kraje jest Lombard znany. Edit, Kredyty dla mojej mamy, bo to ona jako zakorzała fanka krzyżówek rozgryzła sprawę. Albo przynajmniej nam się tak wydaje. Ja tutaj jako e, audycja skóry wyrazam, wyrażam dla mamy e, wyrazy podziwu. I e, tutaj ktoś pisze na reddicie żart. Szanuję, może pisać do redakcji. Na no, postulatach na pewno odpiszą. Gratulacje. Ech, to szarada powinna być podpisana e, autorem, bo to jest, e, to jest po prostu labirynt. Może być to sztuka, chociaż ten wiersz no, jakoś mnie bardzo nie, nie ujął. Zagadka, e, coś na z kraju poezji i właśnie krzyżówki, zagadki. Fascynująca podróż do 1904 roku moim zdaniem. Ale właśnie, dlaczego ja to wszystko mówię? Ja musiałem to zrozumieć, żeby wreszcie po latach, bo wiedziałem, że jest taki film Szarada, zrozumieć o co chodzi. Obejrzałem ten film i teraz rozumiem o co chodzi. Otóż ci bohaterowie szukają złota. To złoto jest ukryte. Złoto, które pochodzi z wojny i tych trzech negatywnych bohaterów jest tymi przeszkadzaczami, e, takimi powiedziałbym e, tymi może uk ukrytymi właśnie e, zgłoskami I, i w tej roli znany z westernów James Coburn, gra Texa Pantoloa, to jest taki e, taki killer powiedzmy, znany z Cross of Iron, Great Escape, Magnificent Seventh, Świetny aktor. Twarz od razu z, z, zapamięta... Twarz do zapamiętania. George Kennedy, który grał Scobiego, z Facet wyjęty jak z filmów y, o Jamesie Bondzie. Facet bez ręki. Z hakiem zamiast ręki. Wielki drap. Występował w takich świetnych filmach jak Cool Hand Look czy potem w, w Naked Gun. Świetna kreacja czarnego charakteru. I y, taki starszy dziadek, y, Gideon, Ned Glass, szczerze mówiąc z tego, którego nie znałem. Y, on jest takim typowym starym dziadkiem tutaj, łysiejącym, y, który jest po prostu nieprzyjemny i łasy na kasę i jest obszlizły. Y, wszyscy oni szukają złota i nikt nie wie, gdzie jest to złoto. Nawet ci, co mają to złoto, nie wiedzą, gdzie jest to złoto. I y, y, rząd szuka złota. W dodatku, nie wiemy kto jest kim w tej szaradzie. Nie wiemy, czy Audrey Heberm być może wie, gdzie jest to złoto i udaje przed nimi. Każdy może udawać kogoś przed innym, kim jest. Czyli tak te słowa udają kogoś, te, te słowa udają inne wyrazy. Mówią nam o innych wyrazach. Tak ludzie udają te inne wyrazy, in, inne postacie. Pod koniec, właśnie, dopiero dowiadujemy się, kto był kim każdy i gdzie było złoto. Wszystko łączy się w jedno logiczne rozwiązanie. Jest to zarazem lekkie. Lekkie kino. Komediowe. Troszkę z wątkiem romantycznym. I to jest idealna ekranizacja szarady z 1904 roku. Być może to jest szarada wszystkich szarad. No, w języku polskim to jest piękne wyjaśnienie, szarady. Tej, ten, ten Lombard. Choć sam Lombard nie ma nic wspólnego z rozwiązaniem filmu szarada. Ja nie będę spoilerował kim jest Cary Grant i gdzie były pieniądze, bo na tym twiście opiera się ten film i, i, i to nie jest twist w stylu Christophera Nolana, że jak go dowiemy się to potem będziemy mogli reinterpretować cały film na nowo. Nie, to jest film rozrywkowy. Dostał ode mnie 6 na 10. Polecam dla miłośników Jamesa Bonda. I stanę Jadonena. I teraz, teraz po tym długim wstępie mogę przejść do sceny zimowej. <grymne> Scena zimowa w jakiś pokraczny sposób koresponduje z zakończeniem. Chociaż zakończenie nie jest zimowe. Scena zimowa rozpoczyna nam ten film i wprowadza sielską atmosferę właśnie w tle jazzowej, chilloutowej muzyki Henry'ego Mancini i widoku Alp szwajcarskich, gdzie ludzie jeżdżą na nartach. No, Henry Mancini tutaj troszkę gra w stylu yy, włoskiej muzyki filmowej, ala Ennio Morricone, to jest ta lekkość, to jest Stelvio Cipriani, Ennio Morricone i te wszystkie inne nazwiska, e, który, którzy potrafili tworzyć muzykę lekką, ale niebanalną. I właśnie takiej muzyki warto również słuchać na nartach, na słuchawkach, aby poczuć ten klimat, kiedy jest słoneczny, kiedy na horyzoncie mamy pełne słońce. Wtedy widać jaskrawo wszystkie kolory, tak jak w tej scenie. Kombinezony narciarzy kolorowe. Wszystko tutaj w pełnym kolorze. Oczywiście kolorze na taśmie filmowej. Czyli ten, yy, ten obraz jest jakby pokolorowany. My widzimy, że te barwy są trochę sztuczne, trochę yy, właśnie komiksowe może. I zaczynamy już sceną mówiącą nam, jaki będzie cały film. To, co wydaje nam się, że jest czymś, Potem okazuje się nie być tym, czym nam się wydawało. Widzimy na długim ujęciu zjazd narciarzy i to, co oczywiście Żarłoki z Żarłok TV lubią najbardziej, czyli ja. Mianowicie Audrey Hepburn siedzi i zajada jakiś tam obiad, sałatkę je, na takim tarasie, obserwując tych narciarzy. To jest relaks, prawda? Nie widzimy, jak ona jeździ na nartach, ale najprawdopodobniej jest narciarką i te narty gdzieś tam trzyma. Kamera, kiedy staje, z lewego kadru wyłania się czarny pistolet i widzimy przeciwujęcie, jak ona zajada, i ujęcie tego pistoletu. Ona niczego nie świadoma. Nagle cyngiel zostaje pociągnięty, i w stronę Audrey Hepburn zostaje wystrzelony śmiertelny strzał. Który to strzał jest Właściwie jest wystrzelony Z pistoletu z wody Więc Audrey zostaje Obsikana wodą Przez jakiegoś dzieciaka Okazuje się, że to dziecko W dodatku znajome dziecko Koleżanki, z którą Ona tam pojechała Zostaje Okrzyczane od razu przez Audrey Hepburn Która mówi Wiedziałeś, że To on był naładowany i znowu zaraz za dziecka pojawia się przystojny Cary Grant, który pyta, czy nie e, powstrzymać tego mordercy, tego dzieciaka. Zaczyna się cudowna wymiana zdań, właśnie tych kąśliwości, gdzie my przerzucamy się, przerzucamy się uwagami i przerzucamy się jednocześnie podrywem, flirtem. I e, pewne źródła polskie podają właśnie, że e, szarada też była elementem flirtu w towarzystwie była popularną zabawą salonową, e, stanowiła element flirtu i na przykład w Emmie Jane Austen e, pastor Elton daje wyraz swojemu zainteresowaniu jedną z bohaterek, dając jej ułożoną przez siebie szaradę, której rozwiązanie stanowi wyraz konkury. A konkury to jest staranie się o rękę kobiety. Wyraz samo konkury i, i y, to też przekłada się na film <coughs> gdzie Audrey Hepburn flirtuje z Gerrym Grantem i na odwrót entertainment ah! enchantment ah! what are you doing in here? I'm having a nervous breakdown but her life wasn't always that gay there were times when she was in dire jeopardy nie się, że mam cię Jeśli chcielibyście Szarady, też sceny z Szaradą pojawiają się w Annie Kareninie, u Lwa Tołstoja. Natomiast jeżeli chcielibyście więcej doczytać tego, to książka Krzysztofa Oleszczyka, Szarada, ponoć opisuje historię Szarady w Polsce. Myślę, że może to być fascynująca lektura. Jednak nam już tyle wystarczy. I i, i teraz przechodzimy, poznajemy postaci, poznajemy Karego Granta i poznajemy Audrey Hepburn I, i widzimy, że coś między nimi iskrzy i będzie iskrzeć przez cały film i widzimy, że ten pistolet, który wystrzeliwuje już w pierwszym akcie to jest całkowita reinterpretacja tej strzelby Czechowa która na początku jest po to, aby wystrzelić na końcu tutaj wystrzela nam tak zwana pokawka, strzał E, e, ślepy strzał do Odry Hepburn. To, co nam wydawało się, że będzie strzałem, to jest e, niewypałem. I tak samo jest tutaj. Cary Grant wydaje nam się podrywaczem. Wydaje nam się kimś, kto jest kimś innym. To nie jest takie proste rozwiązanie, jak e, czy on jest zły, czy on jest dobry. Ponieważ każdy chciałby to złoto. I rząd chciałby to złoto. I Wdowa, bo przecież Audrey jest wdową po zmarłym mężu w jakimś nieszczęśliwym wypadku, też by, chciał, też by chciała to na nowe życie. Cary Grant też by chciał, no każdy chce 250 milionów dolarów. Przechodzimy do basenu, basenu z pięknym widokiem na właśnie Alpy, na, na, na, na stoki, na narciarzy. Z jednej strony basen, z drugiej strony ludzie w strojach kąpielowych, a z drugiej strony właśnie za, za ścianą, za szybą ludzie w strojach narciarskich. Kontrast. I ten kontrast jest, bo ta scena kiedy się kończy to już śnieg nie wraca. I... Czy jest klamra w tym filmie, czy nie ma klamry w tym filmie? Wydaje mi się, że można pokusić się o interpretację, że ta klamra jest. Jest w momencie, gdzie w ostatniej scenie ujawnia się, kim jest Cary Grant w tym filmie. I jeżeli... Ja nie będę spoilerował, bo to może być pyszna zagadka dla Was i pyszne odkrycie. I to też jest szarada w szaradzie, bo i szaradą jest złoto, i szaradą jest Kerry Grant, to znaczy jeszcze raz sylabą w tym filmie jest Kerry Grant i złoto też jest sylabą w tym filmie, jeśli metaforycznie potraktujemy czym jest szarada i nałożymy to na film szarada i strukturę tego scenariusza i teraz, dlaczego ta zima łączy nam się z końcem dlatego, że jeżeli zinterpretujemy całą tę sielską atmosferę i Spróbowalibyśmy rozwikłać tę całą sekwencję zimową jako szaradę, to moglibyśmy dojść do wniosków, że Kerry Grant musiał znaleźć się nagle niespodziewanie w tej scenie, w tej scenerii, w sposób taki, że jedynym logicznym wyjaśnieniem i uzasadnieniem tego to jest ujawnienie się końcówki. Kim jest? Do, jakie ma możliwości? Co się za tym kryje? Ile pieniędzy musiałby wydać, aby znaleźć się w tym miejscu i poznać tę kobietę w takich warunkach? Jeżeli wrócicie pod koniec do tej pierwszej sceny, to zastanowicie się, skąd on się tam znalazł. To nie był przypadek, że ta postać znalazła się w takich okolicznościach. Bo w takich okolicznościach przyrody, sielskich, zimowych, narciarze, można poznać kobietę i można z nią wejść w stosunek przyjacielski, flirtujący, który będzie trwał przez cały ten film i przez cały ten film będzie się rozwijał i zmierzał do końca. Genialne, prościutkie, ale przemyślane. I przemyślane. Film lekutki, sprawdzający się w tym perfekcyjnie. 6 na 10. To nie jest jakaś wielka intelektualna rozrywka, pomimo, że ta szara, tutaj jest. To jest właśnie lekutkie. To jest, to jest rewelacyjne. I ta pierwsza zimowa scena Podkręca to. Uwydatnia właśnie tę szaradowość. O kurcze, kochani. no Dla mnie 6 na 10. to, to Może za dużo, dużo się tutaj nagadałem. Wiele wyjaśnień. To nie jest katarzis filmowe. Ale jak o tym się mówi, to to wszystko się zazębia. Słuchajcie, James, fani Jamesa Bonda powinni to obejrzeć. I potem Stanley Donen nakręcił jeszcze arabeskę arabeska, też zupełnie inne słowo też znaczenie i Sofia Loren i Gregory Peck, też taki właśnie lekki romans film akcji ja też być może kiedyś to omówię to są do oba filmy, one leciały kiedyś na kanale MGM Channel, pamiętam chyba albo TCM może to są właśnie takie filmy do obejrzenia z rodziną w niedzielne popołudnie i ja muszę wam powiedzieć, że nagrywam ten podcast 16 kwietnia w niedzielne popołudnie, które jest już całkowicie słoneczne. Przed świętami Wielkiej Nocy mieliśmy, mieliśmy śnieg, padał ten śnieg rzeczywiście jeszcze przed Wielką Nocą. No i teraz ja już widzę, że nie będę cisnął dalej na filmy zimowe bo w Pogotowiu miałem jeszcze Red Winter film, który był takim jakimś tanim horrorem, ale w tym sezonie całkowicie moje potrzeby wyczerpał Snowfalls. Całkowicie po prostu mnie zasypał, rozwalił intelektualnie i mentalnie i po prostu nie mogłem podejść do drugiego takiego shitowego filmu. Już, już wystarczyło mi tych atrakcji tego typu. Z przyjemnością zostawię sobie to na następny sezon. No i teraz będziemy przechodzić do ksi części książkowej. Chociaż widząc, że szarada zajęła mi pół godziny, mógłbym z tego zrobić osobny podcast. Zaparzę sobie drugie parzenie Gyokuro japońskiej zielonej herbaty. Przemyślę to i usłyszymy się po krótkiej przerwie. Może warto rzeczywiście to rozdzielić? Dobra. Trzymajcie się tymczasem. Won't you come in for a minute? No, I won't. I don't write, you know. Unless it's called for. How would you like a spanking? How you like a punch in the nose? Stop treating me like a child. Stop behaving like one. Tak dobrze rozwiązywało mi się z wami tę szaradę, jak oglądając filmy z babcią, Hello? której notabene ten film się podobał i ją wciągnął, w przeciwieństwie do poprzedniego dnia, kiedy przed świętami, prób w trakcie świąt jakoś próbowałem jej zapodać 3,5 godziny film Michaela Cimino, Heaven's Gate. Babcia nie wytrzymała. Ja również, chociaż dokończę ten film, bo, bo Michael Cimino, warto, ale postanowiłem jednak, że zakończymy ten odcinek na właśnie szaradzie. I kolejny odcinek, no tutaj miał być double feature, Zwitajcie na cholernej Arktyce. Książka, więc to osobno. I no... Film y, jeszcze powiem o tych trzech mordercach, że każdy ma swoje właśnie sposoby działania. Ten starszy jest takim intelektualistą. Ten wysoki drab jest, hak, jest, jest, jest po prostu przemocowcem, jest, jest czystą siłą, a ten y, z Westernów. Y, aktor jest takim właśnie killerem, y, cwaniakiem, przebiegłym y, snajperem, takim, który celuje w czuły punkt. <śmiech> jest bezlitosny na swój sposób I, i, i oni też są elementami tej szarady i tyle, tyle niech ten odcinek pozostanie odcinkiem o filmie szarada Stanleya Donena ja dziękuję patronom za wsparcie przepraszam za kaszel ale najprawdopodobniej jest to kaszel po -covidowy który jeszcze będzie się utrzymywał do dwóch miesięcy. Słuchajcie, no, zapraszam do wsparcia audycji skóry, Skóra na patronajcie. Ostatnio mam, że tak powiem kryzys twórczy i, i cie, coraz ciężej jest mi nie, widzieć sens w, w tym nagrywaniu. Więc może też jakiś komentarz by pomógł. Słuchajcie. Ciekawe, czy Michał Oleszczyk nagra kiedyś odcinek o Szaradzie. Myślę, że prędzej o deszczowej piosence, jeśli już tego nie zrobił. Natomiast w przyszłym odcinku naszych filmów zimowych powiemy też o płycie, która jednemu z patronów w Kubie może nadać się do wojaży arktycznych, górskich. Mianowicie taka zimowy akcent płyta pod tytułem Arctic Eldbjörg Hemsing która to muzyka będzie nam pasować idealnie do cholernej Arktyki Blair Braveman, czyli książki, e, książki faktografii niebeletrystycznej, tak, e, pamiętnika swoistego z wydawnictwa e, wydawnictwo Kobiecy. O tym w następnym odcinku z cyklu Filmy Zimowe. Teraz się żegnam i zapraszam w przyszłości, bądź do zobaczenia na TV.